Jan Paweł II był wielkim człowiekiem i pani woził, jakby tak panią teraz zobaczył to tymi samymi ustami, który wycałował naszą polską ziemię, naplułby pani w ryj i wyjebał płaską 3 złote. Jakie... Tymendo zajebana! Mm. Ty, ty, ty, ty. Kurwo! Ale po co wyciśniecie ludzie, e, wiecie jaka jak jest. papieża! papieża. No, papież, Kropka. By nawrócił Do chaga, panu górę. Ja sobie wierzę No by Ale nawrócił te nie jestem, Ja też jestem wierzący i pasjonujący. Nikomu by nie napił, nawet najgorszemu by nie napluł Po chuj takiej Yo, no Ja mogę ci dać. A kiedy koszul, kociołek jutro. Jutro. Gadaliśmy z jej Danielem, jutro. Nie będzie kocioł. Ja powiem nawet by muchy nie ubił w kiblu. To jest nie będzie.